Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dziś opowiem Wam o filmie Zbaw nas Odezłego oraz krótko o Scottie Derricksonie, który jest współautorem scenariusza do tego filmu oraz jego reżyserem. Zbaw nas odezłego to film, który wszedł do kin w 2014 roku. Był dosyć mocno reklamowany, ale w sumie nie ma co się dziwić, bo należy do gatunku, który po dwakroć łatwo się sprzedaje. Po pierwsze to horror na faktach. Historia oparta na książce, która zresztą też w Polsce została wydana z ode złego, byłego amerykańskiego policjanta z Bronxu, Ralpha Sargi, który zresztą jest głównym bohaterem w filmie, który oprócz pracy w policji, w której pracował przeszło 18 lat, był także i jest także demonologiem, który brał udział w przeszło 20 egzorcyzmach czy rytuałach oczyszczenia i które spotkania z demonami i niewyjaśnionymi zjawiskami, jakie spotkał na, pracując w policji i nie tylko, opisał właśnie w tej książce. A mówię podwójnie, bo tematyka opętania egzorcyzmów cały czas się nieźle sprzedaje. Sam film natomiast no zebrał bardzo mieszane recenzje i w sumie po jego seansie stwierdzam, że nie ma co się temu dziwić. Bo choć to jest taki temat trochę samograj, to mam wrażenie, że cała ta opowieść jest zaledwie poprawna począwszy od samego początku, który bardzo mocno się kojarzy z egzorcystą, poprzez wszystkie późniejsze etapy, które niemalż odhaczają taki taką wzorcowy przykład właśnie kina poświęconego tej tematyce. Czyli spotkanie z księdzem, który zajmuje się egzorcyzmami, sprawę, której nie można wyjaśnić na, logik na logikę, dzielny policjant, który oczywiście w sprawy nadnaturalne nie wierzy, ale przyjdzie mu przekonać się, że jednak coś w tym jest. Wszystko to ogląda się z jednej strony dość bezboleśnie i całkiem przyjemnie, ale z drugiej strony gdzieś tam nie wychodzimy ponad taki poziom absolutnego minimum i, i przeciętności. Jest parę scen, które zrobiły na mnie dobre wrażenie, jak chociażby jedna bardzo klimatyczna scena z krzyżem. O, Ci, którzy zdecydują się zobaczyć film, na pewno tę scenę skojarzą. Ale mówię, czegoś tutaj zabrakło, żeby ten film okazał się czymś więcej. Mnie dodatkowo irytowała postać głównego bohatera, czyli Ralfa Sarci. Nie wiem, czy tak to wypada w książce, ale w filmie jest on wykreowany na takiego no, wysokiej klasy specjalistę, który co gorsze, tym wysokiej klasy specjalistom od demonologii staje się od tak. Tak, na dobrą sprawę, w jednej chwili jest człowiekiem, który jest zagubiony, nie wierzy w to wszystko i nie wie co ze sobą zrobić, by chwilę później już brać udział w rytuałach i, i oprzeć się jakimś demonom. To co wynosi ten film troszeczkę ponad przeciętność, to klimat i sposób jego realizacji. I tutaj myślę, że zawdzięczamy dużo właśnie Scottowi Derricksonowi, którego możecie kojarzyć z wielu horrorów, które w ostatnich latach nakręcił począwszy od Sinister, który jest chyba uznawany za jego najlepszy film, czy Egzorcyzmy Emily Rose, albo Hellraiser'a Inferno, które mimo słabych recenzji ja uważam za całkiem udane odświeżenie serii. I choć Zbaw nas ode złego, to film przeciętny, to wydaje mi się, że Derrickson jest ciekawym przypadkiem twórcy, który póki co gdzieś tam nie zabłysnął, ale mam wrażenie, że cały czas kombinuje i te jego dzieła, te jego horrory, które mamy szansę zobaczyć, Naprawdę mają kilka fajnych cech wspólnych. Derrickson potrafi zbudować klimat, zagrożenia. I to i od strony stricte wizualnej, bo i Hellraiser Inferno, i Sinister, i chociażby Zbaw Nas odezłego od strony wizualnej robią wrażenie. Mamy zastosowane jakieś dodatkowe filtry, kręcone jest to w, w taki sposób, żeby gdzieś ta, ta mroczna atmosfera była spotęgowana właśnie także poprzez ten efekt wizualny. To w horrorach lubię, i to na mnie jakoś tam działa. Patrząc na dokonania Derricksona, mam wrażenie, że to jest człowiek z pomysłem, który chyba ma problem z tym, że pisze sam sobie scenariusze. Czasem mam wrażenie, że dobry reżyser nie zawsze jest dobrym scenarzystą i niektórym właśnie przydałoby się rozdzielenie tego, tych dwóch stanow. Bo z jednej strony widać, że Derrickson ma pomysł na to kino horrorowe, które kręci. Z drugiej strony póki co nie udało mu się wyjść gdzieś tam poza poziom taki poprawny. Przy okazji tego filmu mówię o Derricksonie, dlatego że interesujące wydało mi się to, że to właśnie on zasiadł na stołku reżyserskim Doktora Strange, czyli potencjalnego przyszłorocznego hitu ze stajni Marvela. Mówię o tym, że jest to interesujące, dlatego że patrząc na tą stronę wizualną i na pomysł na, na to kino, to może być całkiem fajny film. Mroczniejszy, fajnie zrealizowany, pomysłowy. A przez to, że Derrickson scenariusze nie pisze, to... Kto wie, czy, to nie oka czy nie okaże się ten film czarnym koniem w jego portfolio. Obym się nie mylił, a zresztą tak jak y, kolega Szyma z znawiedzonego podcastu mi wspomniał, to jest ciekawa rzecz, że twórca do tej pory kojarzony z horrorami trafia do stajni Marvela, gdzie DC całkiem niedawno ogłosiło, że inny horrorowy twórca, czyli James Wan, dostał stołek reżyserski Aquamana. Cóż, bardzo mnie interesuje, jak ci horrorowi twórcy Wpłynął na komiksową machinę, ale o tym przekonamy się w przyszłości. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do usłyszenia.